Zabieramy go na siódmy blok! Mamy go, mamy go! Wraca puls. Uf, myślałem, że go straciliśmy. Gdzieś go już widziałem. O, znasz go? Znam tego człowieka. Ciśnienie spada, tracimy go! Doktorze, elektrowstrząsy! O Boże! Ponów próbę! Ponawiam! No dawaj jeszcze raz! Jesteś tu? Mam wrażenie, jakbym czuł oddech zimny na plecach. Mam wrażenie, że już go czułem. Adamie, ktoś chce ci coś przekazać. Przekazać ci jego własną wizję świata. Świata, którego nie znasz. Lecz poznasz. To nieuniknione, Adamie. Ale kim on jest? Tobą. Kierujmy się na zachód. On już cię Oczekuje. Witaj, Adamie! Powiem tak, byś zrozumiał. To twój czas. O Remus, módlmy się o to, by dusza czystą została. To, co namacalne w gruncie rzeczy nie istnieje. Módlmy się o energię tego chłopca, który zbłądził w niekończących się warstwach wszechświata. Przyjaciele,